Gdy usłyszałam, że prezydent centrum Adama Smitha mówi o patriotyzmie gospodarczym, pomyślałam sobie, co ten Adam Smith na ten temat mógłby pomyśleć, bo przecież co to ma wspólnego z rynkiem, wolnym rynkiem, jakieś patriotyzmy, protekcjonizmy. Patriotyzm gospodarczy to nie jest protekcjonizm, tylko... W warunkach polskich oznaczałoby, że polska firma w Polsce ma tak samo dobrze, jak polska firma dzisiaj ma w, na Słowacji, w Irlandii czy w Czechach. Niestety kolejne rządy po 1989 roku prowadziły politykę... Dyskryminacji polskich firm. Można powiedzieć, że w Polsce do tej pory utrzymuje się swoisty apartheid, gdzie korporacje międzynarodowe są uprzywilejowane, a polscy przedsiębiorcy są dyskryminowani. I niestety ten stan, mimo zadeklarowanego przez obecną władzę patriotyzmu gospodarczego, nie zmienił się. Gdy Pan mówi o dyskryminacji, no to dyskryminacja nie ma już nic wspólnego z żadnym rynkiem, ani wolnym, ani jakimkolwiek innym to co, my się tak dajemy dyskryminować? Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, proponowaliśmy ówczesnemu rządowi Polski, aby w ramach negocjacji postawił warunek, że na polskiej granicy będą cła w wysokości takiej, w jakiej dotowane są produkty pochodzące z krajów Unii Europejskiej, aby wyrównać uczciwą konkurencję z polskimi produktami, które nie miały ani dotacji, ani wielu innych dodatkowych wsparć ze względu chociażby na brak takich możliwości w Polsce. To już pachnie czystym protekcjonizmem. To nie ma nic wspólnego z protekcjonizmem. Mówimy o uczciwej konkurencji. Nie można konkurować w sytuacji, kiedy różne branże Unii Europejskiej były silnie dotowane i wspierane. Czyli to nie jest kwestia protekcjonizmu, tylko uczciwych warunków a je można było akurat wyrównać cłami, które miały tylko ich charakter wyrównawczy, czy likwidujący przewagę z tytułu dotowania produktów, które pochodziły z Unii Europejskiej. No tak, ale w Unii Europejskiej na granicach wewnętrznych cały być nie może. To Polska wstępowała do Unii Europejskiej, wiele innych krajów bardzo intensywnie negocjowało na tyle, aby różne swoje branże Ochronić przed nieuczciwą, powtarzam, konkurencją ze strony krajów Unii Europejskiej. Mieliśmy zaburzone, zaburzoną ewidentnie sytuację, która się w dodatku pogłębiła, bo jeszcze polskie rządy uważały, żeby inwestorów z zagranicy dodatkowo wzmacniać dodatkowymi przywilejami, zwolnieniami i jakby przywilejami, które były nadawane i dzięki temu, no nie było szans nawet konkurowania później w Polsce, jak pojawiły się w większym rozmiarze firmy zagraniczne nie, z ich produktami, czy nawet od tego samego pracownika, bo warto zauważyć, że polskie firmy kształciły swoich pracowników, zatrudniały je przez lata. Nagle się okazuje, że przy niewielkiej różnicy w wynagrodzeniu firmy zagraniczne przechwytywały polskich pracowników, niszcząc czasami dorobek pokoleniowy polskich firm, bo polskie władze nie wymogły i nie robią tego, że jeżeli firma zagraniczna wchodzi na polski rynek, a wtedy bezrobocie było dosyć duże i to skłaniało polskie rządy do działań wręcz desperackich, to jedynie osoby, które były do tej pory pozbawione pracy mogły być zatrudniane. Można było to na wiele innych sposobów przeprowadzić, natomiast jak widać z doświadczeń już 30-letnich polskie rządy nigdy nie uważały polskiego przedsiębiorcę za twórcę sukcesu gospodarczego, nie tylko twórcę sukcesu gospodarczego, ale śmiem twierdzić i potrafię to udowodnić, że to właśnie... Ten plankton gospodarczy, jakim byli mikro i mali przedsiębiorcy, którzy e, zaistnieli po ustawie Wilczka z grudnia 1988 roku... A niektórzy i wcześniej. ...uratowali polską demokrację. Dlaczego uratowali polską demokrację? Bo okazało się, że te właśnie mikro i małe firmy stworzyły blisko 6 milionów nowych miejsc pracy do 1997 roku. I to, że Polacy nie wyszli tak jak Rumuni na ulicę, nie obalili wtedy rządu, wiązało się z tym, że z, z, mimo, że byli zwalniani z zamykanych przez rządy państwowych zakładów, to znaleźli pracę właśnie u tych mikro małych przedsiębiorców. Także tym niedocenianym ciągle przedsiębiorcom zawdzięczamy, że w Polsce mamy demokrację. Pobrzmiewa w Pana słowach cały czas taka myśl, że można było wejść do Unii mądrzej. To co zawiniło w takim razie? Jeden z członków zarządu Centrum Jedamasmisa był przedstawicielem rządu do negocjacji w jednym tam fragmencie integracji Polski z Unią Europejską. I w przerwie kolejnej tury negocjacji przedstawiciel Komisji Europejskiej podchodzi do niego, mówi, no liczyliśmy na to, że to właśnie Polska przeciwstawi się tym różnym absurdom, w których my już jesteśmy zapętleni, jesteśmy w stanie z tych pętli wyjść i najzwyczajniej powie, że król jest nagi, a wy to wszystko akceptujecie, no tak nie może być, no bo inaczej nie będzie siły na rzecz zmiany w tej Unii. Dzisiaj już z perspektywy tych kilkunastu lat obecności w Polski w Unii Europejskiej głosy dotyczące naprawy Unii Europejskiej, funkcjonowania Komisji Europejskiej płyną już ze wszystkich krajów, bo widać, że Unia pogrążyła się w mechanizmie tak daleko biurokratycznym, że... Straciła kontakt z rzeczywistością. Że zrezygnowała ze swoich ambitnych celów, bo warto zauważyć, że do roku 2010 jeszcze bym tak zwana strategia lizbońska. Strategia lizbońska w skrócie to była strategia, która miała w ciągu najbliższej dekady spowodować prześcignięcie Stanów Zjednoczonych przez Unię Europejską. Niestety kolejne lata powodowały, kiedy chciano ją wdrożyć, że rezygnowano z kolejnych elementów podniesienia konkurencyjności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, aż do momentu, kiedy porzucono strategię lizbońską. Dziś strategia lizbońska jest miarą, ale zacofania Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy sytuację, że obywatele chociażby Portugalii, żeby znaleźć pracę, jadą do swojej byłej kolonii Angolii, bo tam jest dla nich jest praca, a nie ma pracy w ich własnej ojczyźnie. To jest miara kryzysu Unii Europejskiej, gdzie dzisiaj uczciwie się jednak zaczyna znowu mówić, że ten kryzys z roku 2008-2009 nie wyszedł z Unii Europejskiej i Unia jest cały czas w permanentnym kryzysie. Stąd polski rządów wówczas miał historyczną szansę uruchomić proces naprawy Unii Europejskiej, ale bezkrytycznie akceptował Znacznie więcej, jak dzisiaj widać, jak porównujemy sytuację Czech, Węgier czy innych krajów, to co proponowali urzędnicy europejscy, a tak wcale nie musiało być. I ostatnia sprawa Unia a rolnictwo, bo z jednej strony rolnictwo polskie na tym wejściu do Unii zyskało, bo ma na przykład nowe maszyny, choć z drugiej strony za bardzo poważne kredyty, które zagrażają już istnieniu tych dużych gospodarstw. Wprawdzie mamy dopłaty i do areału, i do różnych zwierząt, no do różnych działów produkcji, ale z drugiej strony są te dopłaty mniejsze niż w innych krajach, na przykład w Niemczech. Z trzeciej strony jeszcze tu przed chwilą rozmawiałam z rolnikiem, który mówił, że póki nie weszliśmy do Unii, to on nie miał żadnego problemu ze sprzedażą ziemniaków, dlatego, że 10 lokalnych sklepów i dwie lokalne hurtownie od niego kupowały, a nie jest to rolnik jednohektarowy, bo samego ziemniaka ma 160 hektarów, więc nie mówimy o mikroilościach. I ten sam rolnik zaznaczył, że w momencie, gdy weszliśmy do Unii, pojawiły się wielkie korporacje, sieci handlowe, które tak zdominowały rynek, że on ma teraz no, problem, żeby tego ziemniaka w ogóle opłacalnie sprzedać. Więc globalnie, polskie rolnictwo zyskało, czy nie zyskało na tej Unii? Po pierwsze, polskie rolnictwo wchodząc do Unii osiągnęło największy sukces mimo braku dotacji. Niedawno ukazał się raport, który wskazywał, że kraje starej Unii Europejskiej odnoszą znacznie większe korzyści z czerpania właśnie z rynków nowych krajów Unii Europejskiej niż suma wszystkich dotacji, które zostały przekazane. Po trzecie, Polskie rządy, cały czas używam liczby mnogiej, nie, jak były prywatyzacje, to nie sprzedawały przedsiębiorstw, tylko sprzedawały dostęp do całego polskiego rynku. Stąd mamy sytuację, o której się Pani pyta, że nagle polscy producenci stanęli w sytuacji, Remonopolizacji tych rynków przez zagraniczne koncerny. I tak było w wielu branżach, gdzie de facto nie sprzedano przedsiębiorstwa, tylko sprzedano monopol innemu monopolowi, czy innemu dużemu, dużemu koncernowi światowemu, który de facto ten monopol jeszcze, że tak powiem, utrwalił. Stąd i jeszcze przy tej polityce uprzywilejowania zagranicznych koncernów. Polscy przedsiębiorcy, czy oni byli producentami rolnymi, czy w innych branżach, no, znaleźli się w sytuacji ewidentnie nieuczciwej konkurencji, z którą spora część najzwyczajniej nie była w stanie sobie poradzić. Stąd przy takich zaburzonych warunkach działalności nie mówimy o jakimkolwiek protekcjonizmie, tylko o oczekiwaniu, uczciwych, tych samych warunków działalności w Polsce dla wszystkich, a nie prowadzenia polityki apartheidu i segregacji ekonomicznej polskich przedsiębiorców jako tych gorszych z definicji, bo tak do tej pory sytuacja niestety nadal wygląda.